No to zaczynamy, dlatego witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie, już oficjalnie. Dzisiaj tak trochę będziemy hipertekstowo rozsiani. Dzisiaj tematem naszego spotkania jest kultura Fanowska. Jak już mogliście sobie przeczytać na naszej stronie, to spotkanie będzie się składało z dwóch części, czyli dzisiaj sobie trochę zaczniemy i jeszcze za tydzień dalej o tym porozmawiamy, bo temat jest na tyle szeroki, że trudno byłoby go zamknąć w jednym naszym takim spotkaniu. Yy, I myślę, że zacznę może od razu od takiego pytania do każdego z was, może taką sobie zrobimy trochę burzę mózgów. Kiedy pojawia się taki termin kultura fanowska. To co wam jako pierwsze pojawia się w głowie? Jakie skojarzenia? Czy to jest coś, co nie wiem trudno jest zdefiniować, czy może od razu macie jakieś konkretne skojarzenia? Ktoś jako pierwszy może. Jakieś nerdy, bo ja tego wyszło. <grym> Pierwsze nerdy. nerdy od razu. Czyli kultura, kultura fanowska to od razu nerdy. Tak, za... Czyli Nerdy i giki bo Nerdy, <grym> i geeky, <grym> nie ja dowolne. Czy gikowie. Możemy się nawet no może wspomnieć o literaturą, bo specjalnie przyniosłem. To jest co prawda pozycja, o ile mnie nie mieli pamięć, z 2007 roku, ale cała książka jest właśnie poświęcona temu, o czym będziemy mówić. Mhm. I taki przewrotny tytuł: Playing with Video Games. Pamiętam teraz Jamesa Newmana, sam recenzja, tak dawno, że nie wiem 2009, to że nie, nie pamiętam. I on tutaj w ogóle też mówi o tej kulturze fanowskiej, nazywają e, kulturą cieni, szaby, nie kulturą cień, tylko ekonomią, gospodarką cień, co w ogóle jest dziwne, shadow To się może nawet kojarzyć bardziej z czymś, co jest nielegalne, ale w jego rozumieniu trochę, trochę ta definicja wygląda inaczej. No I ta książka wystarczy otworzyć. Może wtedy każdemu z nas przyjdzie coś do głowy, konkretne jakieś przykłady, bo wystarczy otworzyć na przykład spis treści, żeby zobaczyć, tak? Co on tutaj proponuje. Na przykład Game Guides Walkthroughs później jest, oczywiście musi być cosplay i kultura fanowska. Tak, fan art music, cosplay. Games stories, tak dalej. Tak no właśnie, mam jedno pytanie takie porządkowe a propos, um, właśnie kultury fanowskiej, czy włączamy, czy wyłączamy tak zwane społeczności moderskie, czy to, jest, czy to jest jakby inkluzja, czy to jest, czy to jest coś istniejącego no ona, osobno, to ona Myślę, że właśnie włącza. to tak. pytanie miało tak jakby nas właśnie sprowokować do tego, żeby się zastanowić, jakie grupy nazywamy, tak? Czy już czy ktoś, się czy ktoś tworzy, tak? tak to się nie wiem, czy to są ludzie robią się... maski, czy... o ile jest edytor oczywiście, bo to też zależy? Mhm. Czyli osoby, które tak, modują sobie na przykład gry, tak? No dobra, no to pojawiło się określenie nerdów, pojawiło się określenie jakiejś takiej zamkniętej społeczności, tak? Nie, Czyli, czy, czy to, niekoniecznie zamkniętej. Niekoniecznie zamkniętej, rozumiem myśl. No Wydaje mi się, że ta kultura fanowska wobec jakiegoś dzieła, wobec jakiegoś zjawiska tworzy się w, na tyle dynamicznie, że nie może to być społeczność zamknięta, bo każdy kto zetknie się z daną grą, tak? może do tej społeczności dołączyć, jeżeli wystarczająco mocno się zaangażuje w granie, w odkrywanie jakichś nowych możliwości w grze i pomaganie innym graczom w, jakby w wejściu w tę grę. Mhm. Czy taka społeczność raczej o, o, otwarta na napływowych członków. Tak? A z drugiej strony też wymaga pewnych kompetencji. No tak, to prawda. Yy. Ale taką podstawową jednostką organizacyjną chyba jest yy... Jakieś forum dyskusyjne, tak? I ono zawsze jest podzielone na działy. W zależności od tego, czy nie wiem, są ogólne dyskusje o grze, czy właśnie na przykład jest fan art, czy jest mapki, modding i tak dalej, to wszystko jest podzielone na sekcje, Natomiast właśnie takie forum for, to wszystko jest w ramach jednego forum dyskusyjnego zazwyczaj, tak, tak? W ramach jednej witryny. Albo możemy wejść jeszcze tak jeden dobrać. poziom wyżej, yy, jeden poziom właśnie wyższego uogólnienia, czyli wszystko to, co otacza grę. A nie usamą nie jest, jeżeli wychodzimy spoza świata gry i w jakikolwiek inny sposób się angażujemy. Yy... Um, no ale to wszystko co gronie jest? Tak, to wszystko... Ale wiesz, że w tym momencie przez przypadek eliminujesz właśnie moderów, ludzi, którzy robią mapki i tak No tak, ale oni e, mimo wszystko korzystają z zewnętrznych narzędzi w pewnym sensie, tak? E, no żeby, tak. żeby stworzyć jakby... E, żeby przedłużyć ten, ten fabularny świat i stworzyć jakąś, e, jak, jakąś nową treść. Więc w pewnym sensie oni też gdzieś tam... Jasne, no jakbyśmy sobie mieli wyobrazić to na jakimś graficznym wykresie, to możemy stworzyć pewnie taki wykres, gdzie jedni będą bliżej tego serca, a drudzy będą trochę dalej, ale myślę, że właśnie wszystkie te, te, te działania, które są okołogrowe, a nie dotyczą samego grania w grę, są po prostu kulturą fanowską, no to bardzo ogólnie. Dobrze, jeszcze jakieś inne skojarzenia? Coś, co się rodzi w głowach? Słyszymy, nie wiem, kultura fanowska albo fan. No, to się, się, na to się pojawiło już, to właśnie Sonia co powiedziała cosplayu, tak? czyli Playbook właściwie... Ktoś zainspirowała tą książką, także chyba nie, obawiam się, że nie. Ale to też jest taki element. No moim zdaniem to się kojarzy, tak? Myślimy o w kulturze fanowskiej, to myślimy o tej. Że kultura fanowska to jest jedno z rodzajów kultury zaangażowanej. Znaczenie tego terminu się zmieniało na przestrzeni ostatnich nawet pięciu lat tak naprawdę, bo jeszcze u Jenkinsa w 2006, książka w 2007 wydana w Polsce, pobrzmiewa jeszcze to dawnego rozumienia tego terminu, czyli to jest właśnie kultura zaangażowana, gdzie zaangażowanie przybiera formę tworzenia dodatkowych treści, czyli na przykład fanartów, fanowskich scenariuszy dodatkowych, które nadbudowują jakiś tekst, to niekoniecznie musi być gra, oczywiście. E, natomiast e, znaczenie tego terminu później zostało znacząco rozszerzone i Jenkins też później, kiedy pisał na przykład o kulturze tonowskiej, to rozszerzał znaczenie tego terminu i mówił o wszelkich formach zaangażowania, czyli także właśnie forach dyskusyjnych, e, nie wiem, e, rozmaitych interpretacjach. No, o no, interpretacji. To znaczy, jak to od czego chodzi? Jeżeli, jeżeli rozszerzył tą definicję? Od tego wąskiego rozumienia, które, w którym zaangażowanie oznaczało tworzenie dodatkowego kontentu, mhm. czyli właśnie fanarty i tym podobne rzeczy. E, poszerzył to do tego stopnia. zresztą nie tylko on, w wielu artykułach, które później się ukazały i które nawiązywały nawet do, do jego książki. E, Znaczenie kultury fanowskiej było rozszerzone do, do tego stopnia, że w zasadzie faktycznie wszystko co nadbudowywało markę można było uznać za element kultury fanowskiej. E, zazwyczaj z wyłączeniem instytucjonalnie, e, instytucjonalnych e, decyzji producentów. Na tak. ja w chciałem, o ile dobrze pamiętam, w zeszłym tygodniu pojawił się artykuł w Polityce, który w ogóle w tematyką była kultura fanowska i tam się pojawiło takie określenie, że fani, że kultura fanowska to jest taka kultura padlinożerców. I w, chodziło o to, że fandom jest w stanie się nabudować na tym, co tak naprawdę przez tą kulturę rozumianą jako kulturę wysoką, zostało odrzucone. Stąd na przykład bardzo silny fandom, czy to fanów gier komputerowych, czy fanów komiksu, czy określonych gatunków muzycznych, które nie są uważane za takie e, ja wiem, szlachetne, chociażby gatunki muzyczne, czy muzyka poważna, muzyka klasyczna itd. itd. I czy wy byście się zgodzili w takim razie z takim określeniem, że, że ci fani to są tacy padlinożercy, czyli korzystają z tego, co kultura jakby odrzuca y, nie interesuje się tym w większym stopniu, bo tak naprawdę, jeżeli się o tym pomyśli, to nawet chociażby badania nad kulturą fanowską to jest jakieś, nie wiem, ostatnich kilka lat, że, że to nie jest jakieś takie coś, co no wiadomo, że, że to musiało się najpierw na dużo szerszą skalę rozwinąć i, i musiał się ktoś tym zainteresować, ale czy to określenie taka kultura padlinożerców? Czy by byście się z tym zgodzili, czy nie? Na no, pewno nie w każdym przypadku, bo ja pamiętam, ee, jak ee... Harry Potter, cała seria Harry Pottera miała e, swoje apogeum popularności, a Harry Potter jest przecież elementem literatury, czyli czegoś, co jest przez kulturę e, trochę szerzej przyjmowane i trochę bardziej akceptowane niż, niż gry w niektórych przypadkach. I Harry Potter miał bardzo rozbudowaną kulturę fanów, dlatego że tworzono oddzielne wersje. Zanim wyszła następna część, część serii, to fani tworzyli własne, własne wersje następnych wydarzeń, własne książki pisali tak zwane fanfiction. I to jest dowodem na to, że to nie zawsze jest kultura. Czyli nie zawsze tylko odbieramy, tylko właśnie fan to jest raczej taka osoba, która tworzy. Zgodzilibyście się z tym, że jakby. W Fanem może się nazwać tylko ta osoba, która coś jeszcze wnosi, czy to do systemu rozrywkowego, czy do konkretnego tekstu kultury od siebie, coś może jeszcze w tym dodaje. Rozumieniu. ale też sobie tak myślę, że y, możemy albo wyjść od tego, o czym ty mówiłeś, czyli jest to kultura y, fandom niezwiązana z kulturą niską, mm -hmm. od pannych żerców, albo możemy raczej z innej strony podejść do tego problemu i pomyśleć o tym w ten sposób, że to są. Y, Ludzie, którzy są przyzwyczajeni do innej konsumpcji, do innego rodzaju konsumpcji, ponieważ gry same w sobie, chociaż tu też chodzi nie, nie tylko o gry, bo na przykład wiadomo tak, o komiksy tutaj, komiksy na przykład nie są tak interaktywne jak gry, ale ponieważ gry z założenia są medium interaktywnym, to przyciągają takiego rodzaju ludzi, którzy są w stanie... W pewnym stopniu bardziej zainwestować w wyobraźnię, czas czy cokolwiek innego, więc oni są bardziej pewnie podatni na to, żeby tworzyć jakieś treści poza grą niż ludzie, którzy na przykład wybierają inną formę, taką jak bardziej tradycyjną. Tak? Ja bym jeszcze nie zawężał tak do końca do samego tworzenia. Myślę, że najprościej byłoby określić to w ten sposób, że fanem jest każdy, który w jakiś sposób reaguje na grę i właśnie to, to dlatego, dlatego tak wspominałem o tym, że taką podstawową jednostką organizacyjną jest um, forum dyskusyjne. Wystarczy to, że, że, nie wiem, że regularnie uczęszczasz na forum dyskusyjnym, um, udzielasz się na forum dyskusyjnym jakiejś gry, nie tworzysz de facto nic, natomiast opisujesz jakoś swoje reakcje, um, Nie wiem, wchodzisz w dyskusję z innymi ludźmi, w jakąś tam interakcję. Um, Szukasz no tak. jakiegoś, potrzebujesz jakiegoś poczucia wspólnoty, tak? Powiedz, albo, albo potrzebujesz wyrazić na przykład swój sprzeciw, albo, albo szukasz ludzi, którzy się nie wiem, z tobą zgadzają, jeśli chodzi o pewne aspekty danej gry. i to W już zasadzie jest... jak tworzysz wokw, to też jest bardzo twórcza czynność. Chociażby tak, tak, na przykład to, to już jest w sumie dosyć twórcze. Natomiast natomiast myślę, że chociażby to że szukanie jakiegoś miejsca, gdzie można by się wypowiedzieć o no. danej grze, czy to krytycznie, czy, czy, czy, czy, czy, czy jeśli chodzi o pochwały, czy nawet szukanie pomocy właśnie, właśnie a propos, żeby przejść jakąś grę. To już jest jakiś, jakiś czynnik w miarę aktywny, tak? bo ty zaczynasz już szukać jakiegoś miejsca. Więc ja bym się nie ograniczył rzeczywiście do samego tworzenia, bo to jest trochę krzywdzące. No. E, stosuje Czy się może, często może wobec się może tworzenie albo tworzenie, albo aktywny udział w. Tym, Najbardziej tak? popularny termin to uczestnictwo w tym wypadku. Mówi się, że konsumpcja zastąpiona uczestnictwem. Nie konsumujemy dóbr kultury, tylko uczestniczymy w ich partycypacji. Czyli nie, nie tylko czytamy i oglądamy i gramy, ale w jakiś sposób wykraczamy poza tę czynność, co nie zawsze musi przekładać się na tworzenie treści, które są na przykład nad budową świata przedstawionego albo rozwinięciem tego, co, co w tym świecie przedstawionym zostało już zaproponowane przez producentów. Kultura 2.0. Tak. Tak, tak, dokładnie. No tutaj aktywność jest... A właśnie się, w się zastanówmy, bo teraz wkraczamy w kulturę 3.0. Czyli? To, to, to, będziemy prorokować. Czy by się różni web 3.0 od web 2.0 w tym pojęciu właśnie takiej, takiego fandomu? Nie, tak, tak, tak zazwyczajmy. To, to, to chyba na, na inne spotkanie by się udało. Tak? To I możemy to przywozić na następne. Tak, możemy to najwyżej przełożyć. Przemyślmy to i za tydzień będziemy się na ten temat. Web 3.0. Web no bo w zasadzie to w zasadzie nawet o tym, to, o czym mówimy, to wydaje mi się, że to jest już 3.0, nie 2.0. Bo 2.0 to, by yy, to by było wchodzenie w interakcję z treścią i jej konsumpcja, a 3.0 tworzenie dodatkowej treści. To jest właściwie to... No to jest 2.0 cały czas, jeśli Tworzenie to wszystko. Chyba nie ma jeszcze 3.0. Znaczy nie, już są jakby teksty też teoretyczne, które dotyczą czegoś takiego jak kultura 3.0, co ma być rozwinięciami tej kultury 2.0 i w odróżnieniu od tamtej nie chodzi o interakcję między uczestnikami za pośrednictwem systemu, ale o interakcję z systemem, który to system przybiera cechy użytkownika, czyli krótko mówiąc taki, nie wiem, clever bot, tak, jest przykładem kultury już 3.0, robot, z którym możemy sobie, znaczy bot, z którym możemy sobie pogadać w sieci i który przeprowadza na nas bezwiednie test Turinga, tak? Nie wiemy o tym, że podlegamy temu testowi. I on się sam uczy. Więc to jest uznawane za najbardziej powszechnie, najczęściej przytaczany przykład kultury 3.0. A mnie to się przykłada w praktyce? Jest jakiś przykład? Znaczy Chodzi mi o to, że ja bym chętnie poczuł no, to, no. różnicę pomiędzy 2.0 a 3.0. 2.0 to jest komunikacja pomiędzy uczestnikami no tak. za pośrednictwem systemu. 3.0 to jest interakcja samym Tak. Gdzie system nie jest tylko narzędziem służącym do komunikacji, ale interlokutorem. Który to. Znaczy no mówię, klawiatur już istnieje i działa od bodajże 2007 roku i ostatnio kiedy z nim rozmawiałem, to przeprowadziłem jedną z najciekawszych rozmów w moim życiu to znaczy, że system jest wystarczająco rozwinięty. Tak, potrafił y, ukoś, znaczy jakieś takie kąśliwe uwagi wobec no, mnie rzucać tak? i hmm. sugerował, że ja jestem sztuczny, a on jest prawdziwy, więc y, ta rozmowa jest naprawdę ciekawa. Polecam każdemu, kto, kto jeszcze nie miał z tym styczności, porozmawiania sobie z Cleverbotem. Y, można go wyszukać w Google. Ja łatwo. rozmawiałam y, 6 lat temu, jak pisałam pracę w Ministerstwie o Literaturze Elektronicznej i wtedy jeszcze było bardzo ograniczone. Okej, okay, ale myślę, że trochę odbiegliśmy od tematu i, i, i może o tych różnych systemach y, po, pogadamy sobie innym razem. Y, wróć, wróćmy więc y, do, do tematu dzisiejszego, czyli do kultury fanowskiej i stąd pytanie, czy w takim razie za, za fana może się uważać Waszym zdaniem osoba, która nie wiem, regularnie gra w jakiś tytuł albo nie wiem kolekcjonuje gry, czy to musi być taka osoba, która rzeczywiście przejawia jeszcze jakieś inne formy aktywności. Czy to udziela się na forum, czy w, nie wiem, pomaga innym graczom, tworzy jakąś własną swoją wersję wydarzeń, czyli powstaje jakieś fanfiction, nie wiem, jakieś prace plastyczne itd. To zależy w jaki sposób w tą, grę, w tą grę gra, bo jeżeli to będzie polegało tylko na tym, że on powiedzmy pozna całą fabułę, przejdzie grę od początku do końca i wykona wszystkie zadania to to jeszcze jest trochę za mało, żeby nazwać się fanem Jeżeli Czyli nie wystarcza być graczem wystarczy, zaangażowanym tak? Trzeba być jeszcze trochę, trochę czymś więcej nie musi tworzyć czegoś dodatkowo do tej gry ale musi ją poznać lepiej niż tylko poprzez, poprzez przejście jej i poznanie jej fabuły musi się zainteresować, zainteresować się tym tematem ja, na przykład, jak przyszedłem Darksiders to bardzo się zainteresowałem motywami apokaliptycznymi, różnymi wersjami apokalipsy świętego Jana no bo w Darksiders w pewnym stopniu odwoływał się do tej historii. Czyli można byłoby zaryzykować takie stwierdzenie, tu wracając do tego o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu, czyli jakby fan to jest ktoś kto dostrzega w grze więcej niż Gra oferuje jako suchy tekst, czyli fan musi wyłapywać pewne konteksty, pewne, nie wiem, pewne elementy intertekstualne, pewne elementy, które pozwolą mu nadbudować jeszcze jakąś treść na to, co wyjął z samej gry. W takim razie, znowu pytanie do wszystkich Was i proszę, żeby każdy się starał, chociaż starał się zabierać głos. Czy w takim razie w naszym kraju można zaobserwować jakieś przejawy kultury fanowskiej i może nie chodzi tu już nie wiem, o jakieś takie skrajne przykłady jak na przykład to, że są często organizowane jakieś konkursy cosplayowe. Ale na pewno możemy zaobserwować nie, chociażby jakieś fora poświęcone jakimś konkretnym grom. Czy Waszym zdaniem ta kultura fanowska w pełnym wymiarze, tak jak to sobie tutaj próbowaliśmy zdefiniować, jest jeszcze jednak mimo wszystko w naszym kraju zbyt niszowa, żeby była zauważalna? Czy może zacznijmy od tego, że mówienie o kulturze panowskiej jako jakimś abstrakcyjnym bycie, które obejmuje na przykład cały kraj czy cały kontynent jest trochę absurdalne. Zawsze te kultury panowskie trzeba mówić o tej koni zbiorowych mnogiej. Tak? To jest takie rozróżnienie, które już kiedyś było sugerowane, żeby nie mówić o kulturze, tylko o kulturach. I w wypadku kultur panowskich to samo rozróżnienie bardzo sprawdza się dzisiaj. Ja miałem przyjemność tak że dobre słowo analizować i w jaki sposób uczestniczyć w kulturze fanowskiej Zagubionych, bo o tym pracę magisterską. Zanim zacząłem się zajmować analizowaniem tych tekstów, które wchodzą w skład Uniwersum Zagubionych, wcześniej byłem fanem i, i trudno mi było trochę nabrać tego dystansu analitycznego, teoretycznego, ale dzięki temu zgłębiłem dość dużą ilość stron internetowych i nawet w Polsce zauważyłem, że jest bardzo dużo osób, które udzielają się na przykład nawet na filmwebie, które dyskutują na temat odcinków nie tylko na temat tego, co się wydarzyło, ale też próbują wybiegać w przód. Zauważyłem, że nawet znalazłeś w Polsce kilku spoilerów, czyli takich osób podsyłanych przez korporacje, które trochę zmylały bieg wydarzeń i podpowiadały słuszne albo niesłuszne tropy mówiąc, że znają te informacje z jakichś tajemnych źródeł producenckich i faktycznie niektóre z tych informacji się potwierdzały. Więc ta kultura w Polsce jest, wokół tego serialu jest naprawdę bardzo mocno rozbudowana. Powstała polska wersja Lost PD, czyli takiego serwisu opartego na idei Wikia, gdzie jest całkiem pokaźna baza e, informacji na temat typu na temat kanonu, na temat poszczególnych wątków fabularnych, e, e, jakichś tropów interpretacyjnych związanych z e, ikonografią w tym serialu itd. Więc naprawdę jest, jest to dość rozbudowana kultura i myślę, że wiele innych tekstów też można byłoby w ten sposób e, Poznać przez pryzmat tej kultury panowskiej, która się wokół nich wytworzyła w naszym kraju. Dobra, no to mamy losów. Tak, ja też mam pytanie odpowiedzieć... takie, bo ja później nie wiem, czy żeście podejmowali ten temat, że fani tworzą się przez to, że e, jako kontr. Znaczy, chodzi mi o to, że po prostu jest trollowanie i po prostu fani powstają, dlatego że są fani innego produktu i tutaj już nie mówimy o rzeczach związanych z kulturą, tylko bardziej chociażby z przemysłem, jakby chociażby fanboy, felk jakiegoś rodzaju, rodzaju I, i tego jest bardzo dużo. I wtedy tutaj możemy mówić o, yy, no jakby to powiedzieć, o bardzo dużym środowisku fanboyów, chociażby związanych ze sprzętem, nie mówmy o grach tylko o PS3. Fan, fanboyów PS3 jest ogromna i jak oni się zachowują, to już można od razu zauważyć chwilowo, że to jest fanboy PS3, i dla, dla niego nie jest istotne, co jest na PS3, tylko pewnie całość. Czyli ktoś jest po prostu fanem jakiegoś, nie wiem, sprzętu czy jakiegoś tytułu, nie, ktoś nie jest wiem. fanem czegoś, co łatwo ogarnia. Czyli mm -hmm. po prostu da, PS3 jest łatwo porównać z czymś innym i że jest lepszy, czy jest to było zawsze. Jest wam Amiga, Commodore, i to samo, to się bardzo łatwo tworzyło. Więc tutaj jest zupełnie inny... inny generacja tego, dlaczego powstało fanem, nie dlatego, że coś jest naprawdę fajne tylko dlatego, że się to ma a ktoś ma coś innego i wiadomo dlaczego to jest lepsze, nie gorsze i się, no, no tutaj wydaje mi się, że to jest raczej tylko i wyłącznie kwestia jakiejś, nie wiem, rywalizacji że ktoś chce, nie wiem, no. określić, że ja jestem lepszy, bo lubię coś takiego a ty jesteś gorszy, bo lubisz coś takiego ale myślę, myślę że, że nie myślę, że, że raczej nam chyba chodzi o, o tą kulturę fanowską w takim pozytywnym znaczeniu, czyli no. właśnie Mało w mnie no się nie przypomina się ten się przykład z, z, z pas tak z mhm. polityki, tak? Tam ten wspomniany artykuł był, tak. w którym no, ten artykuł był taki, napisany w takim tonie, że ci ludzie są jacyś dziwni, bo właściwie oni byli krzyżeni jako przebierańcy, Tak, mhm. tak dos dosłownie, tak właśnie tam było napisane, że to są przebierający, a nie są jacyś dziwni, bo no nie wiem, spędzają wolny czas na, na szyciu tych kostiumów, jeżdżą na jakieś dziwne zgromadzenia i tam jest pełno takich wariatów oni i w ogóle... No to jest, tak, tak to chyba w takim trochę negatywnym to było świetle pokazane. Także jako coś takiego niezrozumiałego. Czyli ta kultura fanowska, no nie wydaje mi się, że była jakoś tak specjalnie dobrze na takie pytanie, że naj, najprostszym sposobem sprawdzenia tego jest tak zwana próba statystyczna, znaczy statystyka z próby 1. Czyli jeżeli ktoś jeden odpowie, że tak jest, to już jest dużo informacji, więc zapytajmy się tutaj, czy ktoś jest fanem czegoś, wiemy, no, że jest jesteś fanem za I jesteś fanem czegoś? W takim uwagi. konkretnym. Żebym że tworzył jakieś tam fanarty, to też ja to tutaj no, Ale już że bycie fanem nie wymaga tworzenia fanartów, ale też na przykład zaangażowanie. Tak na chcesz, forum. Żeby zagłębiać się w kulturę, która inspirowała to dzieło, bo wiem, że są jakieś takie połączenia, to, to mógłbym się zaliczyć. tylko że nie uważam się fanem, bo ja te rzeczy te, często porzucam po prostu i lecę dalej w, w tym temacie. Czyli, czyli nie, nie zostaje nie zostaje długo przy, przy jednym temacie właśnie. To jest też ważny e, wątek, który e, jest często poruszane przy omawianiu e, poszczególnych kultur panowskich, na przykład w wypadku Lostów, e, jest taka grupa ludzi, która nazywa siebie Lostis. I to jest tak zwane Lost Community, rozwinięcie tego, tej nazwy to jest Lost Community, czyli ludzie, którzy stworzyli społeczność, która uważa siebie za fanów Lost. E, I jakby samo poczucie tej tożsamości, sam fakt, że potrafili się odnaleźć, jest już przejawem aktywności wykraczającej poza zaobcowaniu z tekstem. więc e, Poczucie, czy jest się fanem, czy nie, też ma bardzo duży wpływ na to, czy jest się tym fanem, czy nie. Bo ktoś, kto jest specjalistą od jakiegoś tekstu, nie musi być jego fanem. Ktoś może przeanalizować mnóstwo tekstów, które nakreślają kontekst kulturowy jakiegoś utworu, a jednocześnie e, nie wykazywać żadnego zaangażowania emocjonalnego z tym tekstem. Więc trudno jest go określić mianem fana tego tekstu. To znaczy, czasami jest tak, że jak coś naprawdę mnie inspiruje to przez dłuższy czas, potrafię, potrafię sobie po ale. To no, mi się wydaje, że w Polsce ta kultura jest obecna i to dosyć dobrze, a e, jakieś, e, jak, to, że ona jest mniejsza niż, niż w innych krajach, niż na, niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, wynika z tego, że my mamy po prostu mniejszą populację i siłą rzeczy nie możemy mieć tak rozbudowanej kultury e, jak e, Stany Zjednoczone, które mają po prostu wiele więcej ludzi. E, przykładem takich kultur no, może być e, to, że mieliśmy bardzo dobry zespół counter strikea który wyjeżdżał na turnieje i, i wygrywał e, wygrywał te turnieje, dlatego że no, to byli ludzie zaangażowani tani, można spokojnie nazwać konami. E, były też e, polskie fanfiction o Harry Potterze. E, no, nie wspomnę już to, co się stało w kwestii Minecrafta, bo jego sukces jest w ogóle jakimś, jakimś oddzielnym zjawiskiem na dzielnym więc w Polsce jest, jest to obecne, tylko no, jesteśmy mniejszą społecznością narodową niż, niż większe kraje, i dlatego nie jest to tak zauważalne. No to w takim razie pojawia się pytanie: czy, jeżeli trudno nam jest wskazać jakby te działania, to czy możemy w takim razie mówić nie wiem, o czymś takim jak odbór kultowy pewnych tekstów kultury? To te, ja nie wiem, tutaj wspomniany wiedźmy, tak? że, że są osoby, które uważają tę grę za, za coś rzeczywiście bardzo wartościowego, coś, co powinno się promować na wszelkie możliwe sposoby, czy, nie wiem, Counter-Strike, są organizowane turnieje i tak dalej, to jest widoczne. Ehm, no dobrze, a w, w, dlaczego tak? No mówiłeś, że, że mniejsza populacja, a czy to też może nie jest spowodowane tym, że się dopioczka? Z, z racji na, na to, jaką filmę prowadzić, czy, może to też nie jest tak, że chociażby dostęp, tutaj te, te, te się pojawili geekowie i tak, którzy się kojarzą nie wiem, z kolekcjonowaniem figurek, z, zbieraniem, czy dostęp u nas jest, jest łatwy do to tego czy, typu produktów? Nie, nie, był może łatwy, ale już staje się coraz, coraz bo Już mam możliwość właśnie nabywania różnego typu... po pierwsze trafiają do nas obszerne edycje kolekcjonerskie, może jeszcze nie każda jest taka, jak y, w Stanach Zjednoczonych na przykład są okrajowe, coś jest wyjęte są może w wersji średniej, a nie tej na bardziej zbudowanej. no ale są, pojawiają się plakaty, t-shirty, różne gadżety, zabawki, figurki no jest tego coraz więcej no, i to, ty... Coraz łatwiej zytwamy. Ja mam znajomego, który jest takim mangowym nerdem i on sobie sprowadza figurki z Japonii. Czyli z Otaku, tak? Tak jest. No tak, ale to już jest takie, to wymaga nakładów zarówno finansowych, no, chyba przede wszystkim, tak? Sprowadzenie sobie jakiegoś elementu swojego ulubionego tekstu z zagranicy, tak? po prostu pójście do sklepu i. Nie. Tak? czy zamówienie go w Polsce gdzieś. Ale ci się też taki, taki fajny wątek, bo powiedziałeś, coraz łatwiej jest być fanem. To tak jakby mm. te, te wszystkie... Jeżeli mówimy o, o grach typowo komercyjnych, czy, czy, no, czy, czy serialach, to im więcej na rynku pojawia się albo elementów, które możemy kolekcjonować, albo jakichś wydań poszerzonych, albo różnych innych. W zasadzie coś, jeżeli to rozmuchamy, to możemy to nazwać nawet transmediami to tym łatwiej jest nam się yy, po prostu Ale z drugiej strony to jest ciekawe, to, że im łatwiej, łatwiej stać się fanem, bo jest duży dostęp, ale na przykład jak kiedyś też byłem w takim otaku, może nie takim harterowym, ale po prostu zbierałem wszystko, co się da, ponieważ był tak mały dostęp do maski, że nie. znalazłem jakieś wydawnictwo włoskie, w którym było streszczenie wszystkich filmów, które byliśmy w przeciągu ostatniego roku i były po prostu obrazki dużo tekstu włoskiego, to i tak już to łapałem po, wszystko zbierałem, co się da. I właśnie się zastanawiam, czy jakbym urodził się trochę później, czy byłbym takim fanem Mangi, nie mnie otaczała? No na pewno byłoby to coś, co jest mniej unikalne, więc z definicji pewnie nie. Mniej. Z drugiej strony tutaj mi się pojawia takie te pytanie, że skoro pojawia się coraz więcej tego, jest coraz łatwiej. Czy w takim razie nie tracimy może trochę jakości na rzecz ilości? Właśnie z drugiej strony wspomniałeś o mandze. No ja też jako dziecko więcej poświęcałem temu czasu, że też było to dostępne czy tam w jakichś tam pasmach telewizyjnych, czy były specjalne magazyny i z perspektywy czasu wydaje mi się, że to do czego miałem dostęp wtedy mimo wszystko było bardziej wartościowe niż to co dzisiaj nam się oferuje że dzisiaj rzeczywiście mogę sobie wejść do jakiegoś salonu prasowego i mam zalew czasopism na temat y, mangi, na temat anime, jakichkolwiek komiksów, a mimo wszystko one jakby poziomiem odstają od tego, do czego byłem przyz, y, przyzwyczajony jako dzieciak. Ale nie, to nie do końca, bo zastanawiam się, czy odstają, czy po prostu żeś, żeś się w wieku i twoje postrzeganie jest inne? Nie, ostatnio, w, kiedy pisałem pracę zaliczeniową, wróciłem do pewnych artykułów. I to, że na przykład przy artykułach pojawiała się bibliografia, z której korzystał autor, to dla mnie uważam, że było dużym plusem. Natomiast dzisiaj często mamy do czynienia z artykułami, które działają na zasadzie kopiuj-wklej i właściwie nie wiadomo, czy jest to artykuł napisany przez jakąś konkretną osobę, która jest specjalistą w danej dziedzinie, czy jest właśnie fanem i tworzy coś na ten temat, czy po prostu jest to jakaś nie wiem, twórczość zbiorowa na zasadzie właśnie takiego kopiowania cudzych tekstów i, i, i przetwarzania tego cały czas. Ta ilość. Artykuł, o którym wspomina, wspomniałem na początku, on w ogóle był, był tak sprowokowany poprzez to, że w Polsce pojawił się film na temat Comic Con, film dokumentalny. I tam na końcu tego filmu pojawia się taka um, opinia, że właściwie Comic Con to już nie jest to, co było kiedyś, że teraz już właściwie najmniej w tym wszystkim bardziej o komiks, bardziej chodzi o popkulturę. Że to wszystko się już tak wymieszało, że właściwie tych fanów komiksu jest tam najmniej, a najwięcej są fani gier, są fani, nie wiem, chociażby Sagi Zmierzch się też pojawiają i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie nie wiem, musiałyby się pojawić jakieś takie duże wydarzenia rangi, nie wiem, Komikonu na Spolsce, żeby to miało jakąś inną rangę? Nie, po prostu. nie. Czy cały czas może jest, jesteśmy, nie możemy wyjść z tej piaskownicy i te inicjatywy są na tyle małe. Znaczy no że... jest ta inicjatywa trochę taka. Też no, nie, nie śmiemy jej porównywać do Comic Conu, ale chodzi o, o Międzynarodowy okay. Festiwal Komiksów Gier, kiedy łódzki, jest też ta, tak, na kiedy jest też część poświęcona właśnie na Cosplay. Okay. I tam się zachęca no, ludzi, żeby właśnie zaprezentowali to, czym się interesują. Tak? Pokazali jakieś interesujące przebranie swojego ulubionego bohatera. No i no nie wiem, no, nie wydaje mi się, żeby to się cieszyło taką popularnością dużą, tak? No, jak na Łódź jest z sporym miastem, tak? I jeszcze no, wyczając to. Chodzi no, ale to, to, to już w no... festiwalu, to, to, to nie ma nic, że my jeździmy na, na konwenty, byliśmy w zeszłym roku, e, robiliśmy konsolówkę na, we Wrocławiu na festiwalu Baka, tam ludzi mm przeblani -hmm. było po prostu tyle, że jak zaczął się już sam element cosplayowy, to nie można było wejść do samych. Po prostu takie było zainteresowanie, że ludzie z stali na korytarzu i tylko oglądali ludzi przebranych wchodzących żeby Ale dużo było tych ludzi przebranych? Czy po prostu był chodziło o... Strasznie, strasznie. Ogólnie... Ogólnie cały konwent był konwencji zombie zrobiony, więc ludzi w różnych tam zakrwawionych ciuchach, czy żołnierzy, w ogóle był taki jeden element, ludzie pomalowani przebrani za zombie, ludzie przebrani za żołnierzy walczyli ze sobą, zrobili taki, taki wielki, wielki pokaz z, z 15 minut, naprawdę nie było. No To, to świetnie, bo na przykład ja już myślałam w takim razie, że takie inicjatywy się nie cieszą popularnością chociażby z tego względu, że w tym roku na PGA też był jakiś taki zalążek cosplayu, tak, cosplayu kiedy, kiedy właściwie dwie osoby chodziły po tej hali przebrane no, za taki, no, taki, te przebrania takie naprawdę najprostsze. Tak tak, jak ktoś typowa. nie wie co zrobić, to założy czarno, czarną koszulkę, spodnie szare i wtedy no, już pomaluje oko. Tak, albo maskę. Płytkę morą, założył i maskę za wtedy za jest, to, jest jest, to jest takie... Takie na łatwiznę. Tak. Tak. Scenizację biterni. W Polsce to jest mega popularne. No, mm -hmm. Grunwald, tam to też jest cosplay. My wersetę... rozmawialiśmy o tym cosplay porównywanym tym... do comic -com Tak. Wydaje mi się, że te... jednak mimo wszystko inicjatywa typu Grunwald i w ogóle bractwa rycerskie, to jest chyba jednak coś innego niż to, o czym dzisiaj dyskutujemy. Ale w Polsce jest jeszcze jeden problem związany z tego typu festiwalami, mianowicie my mamy niestety o wiele mniejszą twórczość jeżeli chodzi o y, seriale, jeżeli mm. chodzi o całą popkulturę w zasadzie y, i dlatego u nas się tak wielkich festiwali nie organizuje, no bo my nie mamy jakiegoś serialu formatu Doktora House'a, Walking Dead, y, nie mamy takiego budżetu wydawanego na seriale, y, bo u nas prościej jest zrobić na szybko jakiś serial y, prosty, tak, który będzie oglądany przez, y, przez ludzi, y, niż faktycznie jakąś obecną produkcję. No, ale Oglądamy te seriale, tak? Przecież nie musimy znaczy, jako kraj ich robić, żeby uczestniczyć Tak, w ale chodzi o to, że Jakiego? Comic Con jest finansowany z źródeł, które często też mają podstawę w instytucjonalnych podstawach przemysłu rozrywkowego, tak? Jakiegokolwiek. Więc generalnie tam duże pieniądze płyną tak naprawdę od producentów, którzy chcą się tam reklamować. W Polsce nie ma e, faktycznie tych instytucji, które chciałyby swoje produkty tutaj forsować, dlatego że mamy mniejszy popyt na tego typu treści. No, się zamyka z w takim popytem z popytem natomiast... byłoby tak, że faktycznie, że może jest więcej osób, ale producenci tego mogą nie dostrzegać, znaczy ponieważ spróbuj... nie mają w tym interesu. Nie? Hmm, znaczy być może kiedyś będą mieli interes, natomiast komiks na nie dostrzegają. Że nadal że mają jest już. tym elementem popkultury, który u nas jest spychany do roli Batmana, Supermana i tak dalej, jest traktowany jako rozrywka tylko i wyłącznie dla dzieci temat pod tytułem Graphic Novels w świadomości ogólnej nie istnieje praktycznie. Przecież sam Batman też nie jest tylko i Tak, ja oczywiście. ale ja też, jest, też świadomość tak, nie jest powszechna. Tak, tak, więc to jest jeszcze problem. No, pamiętam jak na uniwersytecie były takie zajęcia poświęcone, tak, yy, fakultatywne, tak, akultatywne, akultatywne. poświęcone komiksowi. Ale ten fakultet jak nam tłumaczył prowadzący musiał mieć w tytule komiks świetlny literaturoznawstwa, tak? bo on na uniwersytecie na, na kierunku kulturoznawstwo tak, nie mógłby zaistnieć jak jako sam komiks, komik, bo to jest takie niepoważne. Co tak? takie... z kolei z drugiej strony mamy też fakultety na temat gier, które no właśnie są tylko poświęcone teraz. grom i nie, nie muszą już mieć jakiegoś tam tła. ale to ale... się wydaje mi wszystko paradoksalne, to o czym rozmawialiśmy na pierwszym spotkaniu, czyli o tym, w jaki sposób gry są odbierane u nas, w naszej kulturze. Wiesz co, ale to, co ci przerwa, to, że akurat był na przykład komiks w kontekście wiedzy o literaturze, czy historii hmm. literatury, to wcale nie jest takie złe, dlatego że... Um... Środowisko akademickie musi mieć jakiś punkt zaczepienia, jakąś bezpieczną trampolinę no, no, z której nie, ja i w tym momencie to jest mm -hmm. na przykład właśnie literaturoznawstwo tylko. i to pozwala z, jakby wychodzić z takiego, z takiego punktu, że ten komisja jednak jest poważny, tak, bo traktujemy podobnymi narzędziami do badania literatury to zaczyna się powoli ugruntowywać jako coś, co ma równie mocną dużą siłę oddziaływania co literatura. Tam tylko chodziło o to, że właśnie... Chodziło o, to, o sam fakt tego, że ten fakultet się mógł pojawić, tak? Że Komiks chodziło... musiał być nabilitowany przez pryzmat tak, literatury, ten, ten, nie mógł być. Dokładnie. Chodziło właśnie o to, jak, jak ten, ten prowadzący mówił, że to tam musiało być naprawdę w, w, w tym konspekcie, który on pisał, musiało być tak naprawdę mocno nakierowane na, na literaturę, nie tylko z tego względu, że, że, że to jest właśnie istotne dla samego komiksu jako takiego, ale właśnie dla tego środowiska... Literatura no, takiego... była koniem trojańskim dla tak komiksów. Ale z drugiej strony no to jest, wydaje mi się paradoksalnie, przecież komiks jest medium o wiele starszym niż gry komputerowe tak? i mimo wszystko wydaje mi się, że chociażby już sam fakt tego, że istnieją czy konwenty, czy festiwale poświęcone komiksom, które no są, te części komiksowe są mimo wszystko na wysokim poziomie, że to nadal się kojarzy, chociaż wydaje mi się, że w coraz mniejszym stopniu temu szerokiemu odbiorcy właśnie z czymś dla dzieci, z czymś niepoważnym, yy, nie wiem, porównywają ze sztuką ulicy i tak dalej, Co, coś w tym stylu. W takim razie, no, jeżeli mamy te inicjatywy, to trochę szkoda, że są w takim razie mało nagłaśniane i, i może, nie wiem, czy to jest wina mediów teraz z kolei, że, że, że jakby tego nie promują w żaden sposób, że, że się nie wie o takich, a tak naprawdę o tego typu inicjatywach, to się mówi w kontekście, tak jak na pierwszym spotkaniu, że gry to właśnie, nie wiem, degenerują na młodzież, czy coś w tym stylu. Um. W takim razie mówiliśmy już o tym, w jaki sposób trochę się ta kultura przejawia, to może przejdźmy do kwestii tego, czy jakby w naszym kraju sama branża jest świadoma tego, w jakich ma odbiorców, w jakich ma fanów, czy waszym zdaniem, nie wiem, fani się liczą dla, dla naszych jakichś lokalnych firm? Tworzący gry? No czy ja myślę, myślę, że, że fani tylko... liczą się coraz. W tym momencie są tak naprawdę de... dwa kierunki. E... Mamy z jednej strony komercjalizację, gdzie fani liczą się coraz mniej, liczy się tylko zysk na danym produkcie. E... I tak jak rozmawialiśmy na kole o tym, że pogodynka podkłada głos do postaci w grze, bo jest znana a mamy też kierunek odwrotny, gdzie faktycznie twórcy chcą współpracować z fanami i mamy serwis Kickstarter, gdzie twórcy sami zgłaszają się do fanów o sfinansowanie danej produkcji mamy społeczności właśnie moderskie, które ma, mogą, mogą mieć wpływ na, na rozwój gry mamy producentów, którzy poprzez Twittera czy jakieś inne portale społecznościowe komunikują się z fanami i chcą znać ich opinię I mam nadzieję, że ta druga, ten drugi pogląd czyli ten, że fani faktycznie są współtwórcami też danej gry i otoczki wokół niej i współtwórcami także każdego innego elementu kultury mam nadzieję, że ten pogląd w końcu wygra z komercjalizacją. Mhm. Jakieś inne opinie? to co jest No nie wiem, mam taka wiesz, inicjatywa na tym, Greenlight czyli to, że fani mają wpływ na to jakie gry będą sprzedawane czy to też nie jest jakby tak właśnie uśmiechnięcie się do, do osób, które mają z tego korzystać, że to one mają podjąć decyzję? Czy może to jest tylko nie wiem jakiś taki haczek, że no, my czy tutaj no, Prawda pamiętajmy. jest taka, że to nie, wszystko się nie staje takie proste, bo prawda jest taka, żeby uderzyć do fanów to nie jest taka prosta rzecz. Czyli nie wystarczy zrobić dobrego produktu, który nagle okaże się być kultownym z jakiegoś powodu i, i nagle powstają fani, to wtedy do fanów trzeba kawić. I jak się okazuje, trzeba na to poświęcać bardzo dużo czasu. I teraz zasada jest następująca, że trzeba też uważać jak się jej karmi, więc ogólnie jest to bardzo, bardzo trudny proces i firmy mają w, w community managerów, którzy się zajmują tylko i wyłącznie fanów i jeżdżą na konwenty i jak się okazuje najlepszy kontakt jest bezpośredni i teraz w przypadku naszym jest takie, że mamy bardzo małą ilość fanów, ale jest to, są głównie ludzie, którzy znam osobiście i teraz mm, Ciężko jest to powiązać, dlatego że, na przykład, na przykład mamy stronę na Facebooku i pojawiają się jakieś osoby, y, nie wiadomo jakie, i y, pojawiają się w tej społeczności i się zastanawiam, co o tym sądzić właściwie. Czy oni są tam potrzebni, czy nie. Na zasadzie takiej, że tych wszystkich, których znam osobiście i ko kojarzę, to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że jest, relacja jest świetna i to wszystko żyje. Natomiast, jak się pojawiają osoby losowe, to w tym momencie zastanawiam się, czy mi tego ekosystemu nie zburzy. Yy, dodatkowo, jeszcze jest coś takiego, że jak my robimy gry, to jest jak powiedzieć, to jest jedna fanbaza. Potem robimy dodatkowo demo, demo scenowe to jest druga fanba, fanbaza, która się nie lubi z I potem chodzi jeszcze trzecia fanbaza, bo robimy benchmark rezultowy, którym są overclockerzy, który jest trzecią bazą, która też się nie lubi z tamtymi. I mamy jedną stronę Facebookową, i tutaj zaczyna być problem <grym> w tym momencie. Także ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo trudna rzecz. Serde, Czasem <grym> co. No, ale chodzi o to, że to jest związane z tym, że my lubimy to, co ro to, robimy to, co lubimy i w tym momencie się to niekoniecznie wiąże z tym, że fani też to lubią. Ale mogę powiedzieć na przykład to, że obserwuję sobie wiele yy, przypadków, jak się tworzą społeczności i na przykład na czym, Nocza to pewnie już jeszcze tutaj poruszali, że z jest jakimś mega bohaterem yy, maszyną generowania fanów nieskończoną. Yy, ale poza tym co się tak, takie postacie jak Jonathan Blow, który praktycznie już całą swoją grę przedstawił w tym momencie, a nikt nie wie tak naprawdę jak ona wygląda, a już przecież jest cała, ona już jest mapa cała widoczna, wszystko, technologia jest rozpisane, wiadomo ile będzie zagadek, co i jak i dalej, ale nie wiem <śmiech> czy się z tego sprawę, bo Braid był takim uderzeniem, takim znienacka, a oni tutaj już tworzą taką fanbazę i ci ludzie są tam i... To jest, to jest dylemat. Czy pokazać tym fanom proces tworzenia, cięć żeby oni w tym uczestniczyli, czy uderzyć z nienacka i wydarzyć. I moim zdaniem to, do czego ja teraz dążę, to jest to, że to się w ogóle ze sobą nie gryzie. W przypadku właśnie Jonathana Blow, a ta gra już jest praktycznie cała w sieci, A w ogóle na newsowych portale nigdzie tego nie ma, że jest tylko powiedziane, że Jonathan Blow pracuje nad jakimś The Witness. A jak się wejdzie na jego bloga, to przecież on co dwa tygodnie udostępnia jakąś mapkę, można się zapisać na beta testy, zobaczyć w ogóle jakieś tak. <coughs> Więc ja myślę, że takich fanów można generować, mimo że się straci to, co duże korporacje uwielbiają, czyli moment takiego ataku, z znienacka. Blitz, marketing, i, i tak dalej. No i właśnie myślę, że to zmienili na ale No bo oni bardziej ze względu na to, że boją się, żeby po prostu konkurencja, konkurencja nie podebrała pomysłu. Że tak, a okazuje się, że to wcale nie do końca musi no, Minecraft... Ludzie chyba lubią podglądać proces tworzenia, ale myślę też, że jest kwestia tego typu, że lubią podglądać proces tworzenia ale tylko wtedy, kiedy już dana, dany auto zyska sobie uznanie. Tak, na przykład, nią, to jest tak parę, parę lat temu nie przypomnę sobie teraz tu, ale polska wersja też tutaj wykraczam poza świat gier i wkraczam w świat książek. Pojawiła się pośmiertna publikacja nieukończonej powieści na ona była tak fajnie wydana, w angielskiej wersji są perforowane kartki, które można sobie wyciągnąć, bo to, że ona została w taki, a nie inny sposób ułożona, to jest po prostu interpretacja jego syna akurat, który był redaktorem tej książki. I teraz co się stało, w zasadzie można by ją nawet rozpatrywać w takich kategoriach jak biograf że uwielbiamy podglądać ten proces tworzenia, jak fantastycznie jest zobaczyć, jaki charakter pisma miał na boku, jakie błędy ortograficzne robi, jak wyglądało dzieło, które, które, jeszcze, które nie miało tak naprawdę prawa ujrzeć światła dziennego. Myślę, że taki podobny mechanizm zachodzi właśnie w momencie, kiedy ujawniamy trochę rąbkę tajemnicy i pokazujemy, jak wygląda wersja alfa. Mogę powiedzieć, że jestem fanem. Nie wiem, czy jest jeszcze fanem, dlatego że chętnie bym zobaczył jak to działa. To jest strasznie skomplikowany, zagadkowy mechanizm. Jak zrobić, żeby pojawiły się fani? To nie ma na to. Znaczy, czasami jest na to. Jakie przynęty użyć? To jest problem trochę tego typu, że twórcy, przynajmniej większa część z nich, chcą stworzyć coś, wypuścić zgarnąć za to jakieś pieniądze i uznanie i zakończyć zająć się jakimś innym projektem, a żeby utrzymać kulturę fanowską wobec jakiegoś produktu, to trzeba go cały czas rozwijać, tworzyć następne jakieś, jakieś dodatki, jakieś dodatkowe elementy i seriale mają o tyle łatwiej, że mają następne epizody, następne, następne sezony i za każdym razem przynoszą jakieś, jakieś zwroty. Natomiast z grom jest tak, że trzeba się z nią zaangażować, stworzyć sprzedać i zarobić na niej, ale później jeszcze już tak naprawdę w pewien sposób bezinteresownie dodatkowo ją rozwijać i dbać o, o społeczność, która się wokół niej utworzyła. Dobrym przykładem takim wczesnym bardzo tego jak ważne jest podejście do fanów ze strony producentów jest historia LucasArts i George'a Lucas'a, który jeszcze zanim wypuścił to niefortunny pierwszy epizod już wcześniej zaskarbił sobie mnóstwo wyrobów, próbując stopować działalność fanowską, czyli właśnie fanartę między innymi i fanfiki. Próbował to wszystko blokować, ponieważ uważał, że ludzie wykorzystują jego własność intelektualną bez jego zgody. I. Yy, odbywały się procesy. W tych procesach wiele osób było skazywanych na płacenie wysokich kar i tak dalej, które po latach umorzono i Lukas nawet dawał im na przykład posady w ramach rekompensaty za to, że wcześniej ich skrzywdził jakimś procesem sądowym. I tak naprawdę ta decyzja wynikała z... ta decyzja o tym, żeby na przykład dać im tę rekompensatę wynikała dopiero z jakichś tam rozmów z radą jego firmy, czyli Lukas Herc. Ponieważ oni dostrzegli, że w fanach jest potencjał, którego nie można po prostu skreślać walką o prawa autorskie i o wyłączność do tych praw autorskich. Ale ile musieli czekać, żeby to zrozumieć. To było straszne nieporozumienie i dlatego oni bardzo dużo sobie wtedy zyskali wrogów, którzy w momencie, kiedy pojawiało się roczne widmo, mieli po prostu pożywkę, żeby dodatkowo zgnalić Lukasa. I teraz kolejną pożywkę, kiedy, kiedy Ars jest sprzedana. Disneyowi i pojawia się mnóstwo memów robionych głównie przez tych ludzi, którzy już dawno go znienawidzili Ja myślę, że jeszcze trochę czasu i twórcy przynajmniej w większości e, zaczną rozumieć to, że trzeba w trochę innym modelu pracować no, sukces firmy Mojang mówi samą, sam za siebie tak? więc e, i nie tylko tej firmy tak? no, właśnie wszel wszelkie projekty finansowane na Kickstarterze E, które dochodzą do skutku i zostają wydane. E, myślę, że za parę lat możemy mieć... E... Ciekawe to, że spominasz Kickstartera, ale to, że ten model się rozwija i teraz nie tylko w kontekście G, e, to, to widać bardzo dobrze na tym, jak w innych krajach te platformy crowdfundingowe powstają. Na przykład e, bardzo niedawno powstała w Szwecji albo w Norwegii e, Fund, funded, funded by me, czy, czy coś takiego, pojawiły się, tak, w Polsce już mamy cztery chyba, no. są też dwie, które są tylko i wyłącznie, jedna jest też crowdsourcingowa, Million You, które, które zajmują się na przykład filmem, bo to też nie jest tak, że wszystkie fundują wszystko, a pojawiła się również w czerwcu tego roku taka platforma na przykład w i nie zdążyłam jeszcze zgłębić tematu, ale, ale z tego, co, co, co, co zdążyłam porozmawiać właśnie z, z założycielem tej platformy, to będą, będą, albo on będzie myślał o tym, żeby jeszcze jakieś, wprowadzić jeszcze jakieś nowe formy zbierania tych pieniędzy. Bo na razie to jest albo. Tam jest, tam jest kilka takich, takich modeli, które, które są stosowane. W zasadzie głównie powielają modele Kickstartera, Indiegogo i dwóch pozostałych platform amerykańskich, ale to naprawdę rośnie jak grzyby po deszczu, a na przykład firma w tamtym roku, która zgarnęła nagrodę Jedna z firm, która zgadna nagrodę na startup w Wielkiej Brytanii, to właśnie była, to, to, to była w zasadzie platforma Crowdfundingowa. Takiego... Warto zauważyć, że te platformy crowdfundingowe najwięcej korzyści przynoszą przede wszystkim młodym i charyzmatycznym twórcom, którzy są jeszcze zupełnie nieznani, albo tym, którzy właśnie już wyrobili sobie bardzo dobrą markę, nie producentom, którzy od jakiegoś czasu tworzą gry, ale nie, nie odnieśli jakiegoś wielkiego sukcesu, albo odnieśli względny sukces, ale nie zachwycają, ponieważ nie ma, nie ma jakiegoś ich własnego stylu. Zabawnym przykładem tego co się działo na kickstarterze była historia Pitera Molino, który z literówką w nazwie pojawił się człowiek, Peter Molino, który nie był Peterem Molino. I, a, o, tak, i opisał e, swoją grę. Wszyscy twierdzili, że to na pewno jest Peter, to jest na pewno ta sama osoba. E, i, I płacili mu pieniądze, a on tego produktu nie stworzył, ponieważ powiedział, że nie zna się na tworzeniu gier i wszystko co pisał było inspirowane tym, co wiedział na temat prawdziwego Petera Monino, e, Więc później anulowano, oczywiście, tę akcję, ale ten, ten projekt ktoś tam wykorzystał. Tak? On, on pozwolił na to, żeby ktoś tym projektem się zajął. Nie wiadomo, czy tak powstanie, ale, ale, ale to było zabawne, bo napisywał jakieś takie absurdalne pomysły, które faktycznie pasowały do tego charakterystycznego twórcy. No, że prawie się kraft z drugiej strony, mamy takie inicjatywy jak BANDU, czyli. Możemy sobie kupić jakąś grę, właściwie za, za co łaska, tak? I ostatnio pojawiła się ta akcja związana z firmą THQ, która jak się już od dawna mówi ma problemy finansowe Mówi się o tym, że już właściwie jest na, na skraju zapaści finansowej itd. tak dalej i tak dalej I czy tego typu akcja wydaje mi się jawnym takim puszczeniem oka właśnie do fanów Że to fani mają uratować firmę, która zrobiła gry, które lubią i w, a z drugiej strony mamy przecież takie inicjatywy jak build a -Banku, czyli to my mamy zadecydować, które gry będą nam sprzedane za, za tę niską cenę, za jaką zadecydujemy. Czyli tu znowu się pojawia kwestia tego, że to fani mają zadecydować, co im będzie sprzedawane i jeszcze mają określić, za jaką cenę. E, Zamiast czyli... wystawienia ceny wystawiają cenę grza, tak naprawdę. I w ten tak sposób, no, to jest tak bardzo tak fajne. Tam dużo ludzi, tak naprawdę Pan rysuje, dlatego, że Kiedyś się zastanawiała, widzi, że Tyjeczki umiera, więc kupię i nigdy nie zagram, ale... Ale pomogę, tak? Mogę, ewentualnie ustawię sobie na Charity na zacznę czy to nie. Mm. <grym> tak, ale to jest kwestia tego, że jakby fani gier nie, nie, nie ograniczają się właśnie tylko do, do tego działania w ramach gier, ale też chociażby ta akcja charytatywna tak? właśnie w, w, w, w ramach bandy. No, wydaje, mogłoby się wydawać, że ta kultura fanowska no, niby, niby jest słabo widoczna, niby słabo, wspierania, niby słabo wspierana, ale ona cały czas działa. I może teraz takie pytanie, bo już trochę mówiliśmy o tych producentach, w takim razie co Wy lubicie, jeżeli producenci Wam oferują w ramach gry? Tutaj pojawiły się te edycje kolekcjonerskie, nie wiem, ktoś na pewno jeszcze będzie miał jakieś inne propozycje. W jaki sposób można właśnie tym fanom dogadzać, co w wszystkim e, edycyjność gry, wszelkie edytory, e, możliwość jej modyfikowania jak najprostszego, e, to, jest, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam, e, jak po jakimś czasie wróciłem do GTA San Andreas, e, kiedy zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę niemal każdy aspekt tej gry mogę zmienić. Mogę pozmieniać billboardy, mogę pozmieniać modele pojazdów, modele postaci, mogę wgrać w dodatkowe misje, mogę nawet pobrać edytor misji, stworzyć własne. No to jakby zupełnie nowa gra. Gra nie się od nowa. Na, na samą grę, Dokładnie. Mhm. Jakieś inne? Ja chciałbym.. Nie Na przykład jeżeli chodzi o gry, to na przykład po skończeniu danej gry, która opowiada jakąś część fabuły na przykład danego bohatera, e, lubię na przykład otrzymać e, jakąś formę, nie wiem, komiksu, e, czy jakiejś nowelki, która opowiada zupełnie inną bieżę, tego bohatera, bo po skończeniu danej gry chcę wiedzieć co tam się dalej dzieje, tak? Albo co było wcześniej, bo przecież... To, to ja nie jest, raz ja ciekawe, mam ja się zastanawiam tak po co oni bo mnie to w ogóle nie rusza, ale jeżeli tak... <śmiech> nie interesuje, to... tak? bo na przykład widzę danego bohatera tylko w jednej sytuacji, w jednej historii, tak? A mnie zastanawia, jak na przykład bywa na co dzień, tak? Ale bo chodzi mi... ci o historię, czy też o komediu, no, to... bo to, o czym teraz hmm. wspomniałaś, to są trans albo, albo media, czyli bardziej ci interesuje to, żeby jeszcze przenieść co te fabuła i tego bohatera, czy to postać na inną platformę? Nie, nie, dla mnie, do pełna. dla mnie ta jest w ogóle dowolna. tak? Mi po prostu chodzi o samą ciekawość danej postaci. Tego, co mi kto już zaczął. Takiego... Nie, ja myślę o różnych platformach. Znać no przykłady platform, ale bardziej się pochodzi właśnie o dopełnienie samej postaci. Czyli mogłaby być to kolejna gra, kolejna kolejna. Na przykład, albo może być książka koming. Czyli podobnie po prosto... jeden system Tak, budowanie systemu rozrywkowego. Się... Czyli lubimy, jeżeli oprócz przejścia gry mamy jeszcze jakieś inne możliwości przebywania, tak I jak, jak rozrywka, w danym świecie, który został wykreowany. Tutaj w ogóle czym? powiedzieć, że najbardziej Nawet niewiele jara edytowanie, gier, tego, jak tutaj, tutaj wspomniał kolega, ale właśnie intertekstualność, konwergencja i media, tak jak tutaj zostało wspomniane, bo mam bardzo mało czasu na sięganie po inne formy kultury, a przez gry właśnie mam taką możliwość, czy na przykład poznam jakieś dzieła Tale of Tales albo nawet, nie wiem, z nowszych Dishonored albo The Walking Dead i mam mm -hmm. dzięki tym właśnie formom kultury, czyli grom, przejść na w ogóle inną platformę i to mi się najbardziej podoba. A jeszcze chciałbym cofnąć się do tego, do tej wzmianki od THQ, mm -hmm. o tym bandu. To mi się bardzo nie podoba, bo to nie jest, z tym, z tym Hubble od THQ w, żadny, w żaden sposób nie wyszło do swoich fanów, ani fanów w ogóle, ani fanów THQ, samego, samego w sobie. No to jest takie chwytanie się brzytwy według mnie. I oni zaoferowali za jakieś tam marne grosze te swoje, te swoje pięć gier, teraz sześć już bodajże, i coś najśmieszniejsze, pojawiły się informacje, że za tą paczkę zapłacił prezes THQ Bo pojawił się jakiś tam ranking, kto najwięcej zapłacił za tą paczkę Zawsze zawsze i, I okazało się, że na pierwszym i trzecim miejscu znajdują się dwie osoby z THQ Na pierwszym jest prezes, a na trzecim jest bodajże tam dyrektor, kre... znaczy nie kreatywny, bo to jest wydawca w tym stylu I okazało się, no i oni zapętlili błędne koło praktycznie No bo jeden z nich powiedział faktycznie, oddałem na charytatywną akcję wszystkie pieniądze ale z drugiej strony no, nie pojawiła się informacja taka konkretna, że ten prezes zapłacił te pieniądze i to zatoczyło w błędne koło i poszedł no, na konto THQ. No ale to jest bez sensu, bo zawsze Humble Bundle kojarzyło tak. się z niezależnością. Że ci twórcy mogli w łatwy sposób, tak jak teraz przez Green, Greenlight, dojść do jakiejś tam masy odbiorczej. Ale nie, no, nie wiem w... czy pamiętasz jaki był rezultat tej akcji? Akcje THQ poszły w górę. 40%? I, tak, to, i to o to chodziło Firma po prostu. Tak, ratowano, tak, to właśnie teraz chcę zwrócić uwagę na to, że tak, się, się zaciela ta idea Handel tak, Band, które zawsze znaczyło dla twórców no, z... nieznanych. No, oczywiście to zostało wykrzywione wyłącznie do celów finansowych, tak. po to, żeby uratować no, tor. Nie, to nie. przewrotna nazwa. A potem pojawiły się hamburg bandy dotyczące wszystkiego. Po tak, hamburg bundle. bundle, po Dlatego też, żeby po Bundle po badołym, po badołym, po badołym, Dlatego z, to, to, to, to, to A jest z kolei ja sposi, tak! Znaczy powiem tak właśnie, żeby nie było, że kupowałem, ale zawsze dawałem im na zjawisko Pracewisko z powodu właśnie stwierdziła, że jak już się mniej pamiętam. Jest przyjemną taką dla konsumenta, bo, bo konsument myśli, że to już nawet nie musi być nawet fan. Tylko tak. tylko, tak. Człowiek, tak, błąd, który widzi, że nie daje producentom, tylko, tylko, tylko właśnie tym ludziom, którym się należy twójcom w swoim gierach. Płacę tylko tyle, ile uważam to jest własność intelektualna, więc o niej. To jest atrakcyjne, dla jest atrakcyjne. Samo forma potrafi zachęcić do, do kupienia czegoś nawet nie spodziewanie, bo Przeczytać w ciąży na nie wszyscy dążą. Jest, no, następna paczka pojeżdżina, więc to też jest taki magnes po prostu. Nie, to jest ciekawe, Ja teraz jak jechałem, to była w trójce akcja, aukcja, czyli rzeczy I tam ludzie dzwonili i powiedzieli a przegrałem aukcję, ale to, to co wy, y, tam, to co chciałem dać to i tak dość no. Ja Jeśli mowa, no. tak ja mowa o tych właśnie traktowaniu przez dystrybutorów, wydawców i producentów i swoich fanów, no to tutaj klasycznym przykładem jest właśnie Minecraft, gdzie noc nie dość że zaoferował kontakt bezpośredni z, z graczami, to jeszcze zaoferowało im narzędzie, które będą zmieniać jego grę, e, będą jemu pomagać w tworzeniu tej gry. E, no i to jest chyba no, najlepszy przykład na to, A to właśnie które kulturę... Tym, o, z tą grąsą, z karcianką? Tak. No, nie, nie, nie z karcianką, z tym... z, tym, z symulatorem kosmowym albo tam nie przeczytałem ani jednego tekstu no, yy, no szczerze według mnie ten... uważam, że to jest mega genialny pomysł, który... Z... stworzenie z... własnego statku kosmicznego, yy. tak? nie, nie, chodzi o to, żeby go oprogramowywać samemu ale z perspektywy FPP coś takiego widziałem. Tak, tak, tak. Że się chodzi się Tam program... będzie komputer pokładowy, tak, którego właśnie. będzie tak. można samemu zaprogramować e, i będą też możliwe dla ludzi, którzy nie potrafią tego zrobić e, to jakieś to jest dostępne, jakieś encyklopedia tego. Bardzo mało osób będzie to zrobić, na przykład, żeby strzelać do innego statku, to nie trzeba rozwiązkać przecież tylko oprogramować działki. I teraz załóżmy, że nikt z nas nie jest programistami, ale 1% społeczności jest i oni wtedy robią się z nich jakieś takie mega postacie cen dla gry, którzy tworzą te skrypty natomiast ja wam mogę powiedzieć z jest też takiego, że sam programista to jest, to jest jeden element ale drugi, druga osoba jest od czyli mamy programistę który pisze tam program, ale drugi ustala parametry i to są parametry typu trzecie miejsce po przecinku to jest bardzo żmudne i bardzo bardzo cenna osoba i teraz w tej grze powstaną takie grupy i będzie rynek te, tych programów i wszyscy będą, i to jest w ogóle pomysł nowy ale nie w stosunku do tego, że gość od Elite'a się odezwał, że on miał zawsze pomysł, żeby zrobić nowego Elite'a i z tego co przeczytałem, to miałem życie Yvonne Ivan. tylko, żeby nie słabsze dlatego, że Ivan ma już... Wiem, powiedzmy, gdzie się dzieje, się ale jest długie, wyrobione i ma ogromną bazę takich fanów, fanów ja nie a wiem czy nie będzie jest... problemów z serwerami do tej gry. No, znaczy... W do IWA? Tak, no tu też nie, nie do tej gry będzie, tak. będzie A po będzie musiał być za to. Tak. Ale ogólnie pomysł jest naprawdę ciekawy i koleś widać, że, że jednak nie. Bo to są takie przypadki, stają się, jak można powtórzyć sukces. Czyli łatwo powtórzyć sukces. Wydaje mi się, że no czy że koleś, może to zrobić w tym przypadku. No na pewno. No, wracając do tego traktowania przez fanów, to Notch zrobił jeszcze coś takiego, do niego napisał jakiś, e, jakiś, jakiś koleś nie wiem w jakim wieku, e, że aktualnie nie ma pieniędzy na, na Minecrafta i chciałby, chciałby go dostać albo jakąś, jakąś demo, czy może go w jakiejś promocji kupić, e, a Notch mu po prostu odpisał, żeby ściągnął piracką wersję i jeżeli po jakimś czasie, kiedy będzie miał pieniądze, Minecraft dalej będzie mu się podobał, no to będzie mógł zapłacić. No, no To jest właśnie sukces to też e, autora Mac Pixela, z którym miałem przyjemność gadać na festiwalu, rozmawiać na festiwalu, który przecież udostępnił e, swój kod na hmm. The Pirate Bay, potem poszło to na jakieś tam szerowe strony. E, gra osiągnęła sukces taki, w sensie, że zyskała graczy, dużą grupę społeczność fanów, no i potem Valve się odezwało do e, SOSa, no i przyjęło też na Green Knight, a teraz już gra jest przecież sprzedawana na głównej stronie. Więc. Właśnie, na kwestię tego piractwa, tutaj mi się od razu kojarzy kwestia gry sport, tak, która właściwie e, została tak skonstruowana, że można ją zainstalować tylko trzy razy i gracze w ramach protestu po prostu masowo tę grę piracili. I czy właśnie to nie było takie tylko uderzenie w ten fandom? spory jest w ogóle problem, e, dlatego że jest ona według mnie jednym z najstraszniejszych przypadków niewykorzystania potencjału. Tak. Pomysł na tą grę, czyli to tworzenie tych potworków, e, tworzenie, e, tworzenie wszystkiego tak naprawdę i, e, i granie, E, granie później tymi potworkami na świecie, tworzenie cywilizacji, tworzenie statków kosmicznych, e, to e, produkcja. To przez, e, produkcja e, Pomieszałem się jeszcze raz. Człowiek, który to produkował, e, był odpowiedzialny za serię Sims. Tak, był odpowiedzialny za serię Sims, więc ja miałem nadzieję, że z Grom spor e, Będziemy mieli podobną sytuację, że gra rozrośnie się niesamowicie, powstanie mnóstwo dodatków, mnóstwo części i gra będzie jednym wielkim uniwersum tak, tak, tak. i każdy element tego uniwersum będzie edytowalny, a skończyło się tak naprawdę na y, jednym, dwóch dodatk dodatkach. No właśnie, ale czy to właśnie nie wynika z tego, w jaki sposób zostali potraktowani odbiorcy tej gry? Tak, te tak, stwarki tak, bo... były takie dosyć... Tak, to jest też właśnie jest, ten problem, że ta gra taki... została skierowana tylko do najmłodszych graczy zamiast do jakiegoś bardziej szerszego grona. I to jest taki no, no dziwny przypadek tak? No, z, hmm. z samą tą możliwością Reinstalizację, reinstalacji, tak, trzy razy i koniec. No to wtedy ktoś pomyśli, no jak to, tak? Kupuje coś, a jak kupuje kupuję film, mogę go obejrzeć tylko trzy razy, a później koniec. <grym> Teraz pomówmy w kontekście Steama, tego regulaminu. No jest jedna sprawa. Ubisoft i Ubisoft od lat w podobny sposób traktuje gracze. Coraz tak. cięższe zabezpieczenia, coraz bardziej brzydające łączą. Tak, i po jednym dniu i tak zabezpieczenia są. <grym> A to też dotykamy tej kwestii właśnie kiedy ktoś kupuje grę, tak, idzie do sklepu Czyli jest fajnie, jest, jest tak, tak, wydaje pieniądze, na no to czeka na tę premierę, wydaje pieniądze, a później on musi trzy godziny przechować te wszystkie no, obostrzenia. Opie, jak, I inaczej, jak mówi, jak, jak tę grę na konsolę, to jeszcze pubie, ale ja na przykład ostatnio miałem szczęście kupić sobie Ghost Recon Future Soldier na pc -ta. i powiem wam, że to, to jest tytuł, który mi przypomniał o tym, jak się kiedyś grał w grę na pc bo ja się już przyzwyczajam do tego, że Steam mniej więcej zniwelował te różnice pomiędzy tak. graczem konsolowym a PC-towym, natomiast tutaj... Mm, już sama instalacja, ściągnięcie, ściągnięcie tej gry za pomocą tego Yubi Downloadera całego, później e, patchowanie, Tam tych patchów była cała mnóstwo, mm -hmm. żeby do tej aktualnej wersji mm, e, zrobić aktualizację tej gry. Po prostu. Nie, z... zacząłeś grać, coś grać Mam Ja sobie ustawiłem czas, <śmiech> mówię, dobra, 20, okej. Okay. Była godzina druga 30, My dobra, siadam do gry. Ale nie, ale co czasami. W dzisiejszych czasach to jest do pomyślenia. Gdzie? Na konsoli, jak ja ostatnio akibowałem odparcie, jakąś już z płyty to mi dobre półtorej godziny spadło bo najpierw musiałem zaktualizować konsolę, bo jej nie odpanałem więc poszło to. Potem już odpaliłem gierę, więc musiałem zapytowalizować gierę. I to też szło i w końcu, w końcu skończyło się tak, że muszę spać, ale... Może dlatego Toż, warto grać ale... w mniejsze gry i... Nie, moreł takie, że warto grać codziennie. 5 minut nawet. Strasznie błędne koło, bo te zabezpieczenia kosztują. Ale właśnie aktualizacje, to jedna, a druga sprawa to zabezpieczenia. I odpowiadając na pytanie posłuchane przez Marcina, myślę, że to był cios wymierzony w społeczność panową czyli limit instalacji na przykład sporo. Mhm. E, dlatego, że e, przypomina mi się taka akcja, którą niedawno prowadził bodajże Empik, jeśli dobrze pamiętam, czyli wymiana gier, że można było przynieść swoją grę się wymienić. I to jest wzorcowy przykład tego, jak może funkcjonować, chociaż zapośredniczona w tym wypadku przez instytucję, społeczność fanowska, która po prostu e, jako fani gier komputerowych, nie jako fani konkretnych tytułów czy marek, ale jako fani medium. E, mhm wychodzą z domu, idą się wymienić idą odłożyć produkt, wymienić go na coś innego robią coś więcej niż grania aktywizują Mi się w nie podoba, bo jeżeli ja już zakupiłem jakąś grę i mam pudełko to jestem przywiązany emocjonalnie no tak, do tego, ale właściwie chodzi... jednak ten aspekt kolekcjonerstwa tak? czyli nie wystarczy pobrać gry w sensie tak, tam... trzeba postawić pudełko tak, na ale chodzi właśnie o indywidualne podejście tak, no tak I, i tutaj zabrano im taką możliwość jeżeli można zainstalować grę trzy razy, to wymiana tej gry no, będzie oszukaniem filmowy, kogoś innego i jest praktycznie niemożliwa. Więc jest to moim zdaniem taki dość wyraźny przykład ciosu wymiaru przeciwko społeczności panowskiej. To jest Medium, nie to tytuł. Tak. No, po prostu, tak. ale te zabezpieczenia są błędnym kołem, bo ich wprowadzenie zwiększa też cenę gry no, trzeba e, zapłacić programistom, trzeba, e, trzeba to wszystko e, rozpatrzeć w jakimś planie finansowym e, i później ceny gier rosną, a gdyby usunąć wszystkie zabezpieczenia to gry byłyby tańsze, co się na wyższym sprzedaż na pewno to raz, ale no, z drugiej strony Przecież najbardziej to myślę, że te zabezpieczenia uderzają w te osoby, które chcą legalnie korzystać z, z tak, danego tak, tekstu, z, z danej gry. Bo tak naprawdę, ktoś, kto będzie chciał tę grę spiracić, to i tak, i tak, albo to zna się na tyle na tym, żeby to zabezpieczenie złamać, albo nie wiem, poszuka sobie w internecie tej gry. I czy to może trochę odstraszyć, to no, wydaje mi się, że może to od To ja bym powiem I... jeszcze ciekawą rzecz, która do mnie ostatnio trafiła, że. Wszyscy chcą przerzucić się na cyfrową dystrybucję, bo jest łatwiej, właściwie wszystkim się ze sklepami i w żaden sposób dyskutować A okazuje się, że cyfrowa dystrybucja ma sobie nawet taki problem. Mianowicie pokazywanie klientowi czyli, tak jakby powiedzieć, wystawienie na pół. Merchandising. Tak. I mm. teraz okazuje się, że jak się wchodzi do jakiegoś ku to wzrok jest w stanie ogarnąć 150 kudeł. I już możecie na czymś oka, oko zawieźć. Natomiast w psn w Xbox Live, nawet w Steamie, tu jest po prostu tak maksymalnie ograniczona ilość miejsca na świdyko, że ci, którzy nie załapią się na to, to niestety umierają w luściach i muszą wtedy liczyć tylko jedną Więc możliwe, że to spowoduje, że, że fani będą coraz bardziej istotni. Taki przykład bardzo ciekawy, Adrian Mielasz, bo teraz założył nowe studio. I on zaczął się tylko i podejrzewam, że bardziej niż to, niż pracując nad grą, skupię się na fanach. I ma bloga, którego regularnie e, update'uje i on studiuje to, w jaki sposób tę e, grupę fanów powiększać. I właśnie się wzoruje nocem i maguzelem i ogólnie rzecz biorąc ogromną ilość czasu na to że się zastanawiam do na czas na robienia nie nie śmieję, się nie każdy może byś zaczął programować, bo ciągle gdzieś jest to A jeszcze odnośnie DRM-u warto wspomnieć o CD Projektie. Byłem na Game Industry, to więc tam właśnie ktoś wprowadził wykład, to znaczy tam miał panel wspólny, że tak powiem, właśnie o szanowaniu społeczności fanowskiej tam e, pierwsze, co to właśnie wspomnieli e, o tym, jak Wiedźmin i Wiedźmin II był produkowany, kiedy ściągnięto właśnie drm -y specjalnie dla graczy, ponieważ po 10 dniach od premiery Wiedźmin II nie był w ogóle grywalny, e, kiedy oferowali paczkę z e, likwidującą bugi i błędy też za darmo, mimo tego, że Atari forsowało wypuszczenie paczki za pieniądze. A kiedy oni mówili, no przecież my sprzedaliśmy już grę, ludzie nam za to zapłacili, to czemu mamy za paczkę pobierać znowu opłaty? I oni mimo tego, że właśnie narażali się wydawcy, wypuścili tą paczkę za darmo. Podobnie było z Wiedźminem Drugim. No a już te sprawy sądowe ostatnie lepiej pomylić. Jeżeli Drugiego, to, to nawet Edycja Miałam jest a po miała być taka możliwość, żeby, żeby, żeby można było zagrać wcześniej, ale to nie wyszło, więc ja tak. po dwóch miesiącach, czy może po miesiącach, że pamiętam, ja wysłali do wszystkich e, koszulki. To był bardzo Ja na przykład do tej pory ani w jednego, ani w drugiego nie zagrałem, nie widzicie mnie, ale jestem fanem firmy, za to, jak, jak traktuje właśnie grać. Okay. Dobra, myślę, że, że, że na dzisiaj skończymy. Będziemy kontynuować temat e, za tydzień, przypominam. I myślę, że wtedy trochę więcej tak. Myślę, że w więcej będziemy dyskutować już o samych inicjatywach, jakie mogą fani podejmować albo jakie są organizowane dla fanów. Za dzisiaj wszystkim bardzo dziękuję i do zobaczenia na tej oficjalnej części za tydzień. Tak <laughs>